Poglądy z tej audycji są subiektywnymi odczuciami autora. Witam serdecznie. To już ostatni odcinek z cyklu izraelskiego. Poprzednio byliśmy, skończyliśmy na tym, że spaliśmy u Żyda w Galilei. Nad jeziorem Galilejskim. To chyba to samo. Gdzie oglądaliśmy telewizję z całego świata jednocześnie. Magia po prostu. Tyle napisów. No ale w związku z tym, że nic tam ciekawego nie było, to postan postanowiliśmy ruszyć do Jerozolimy. A w Jerozolimie zobaczyć w końcu to, czego nam się nie udało zobaczyć, czyli kopułę Skały. Ale w nim tam dotarliśmy, do Jerozolimy, oczywiście PKS-em. Wszystkie PKS-y jadą i do Jerozolimy, więc nie ma większego problemu. Zabokowaliśmy się w tym samym hotelu, co poprzednio, hostelu, czyli Hebron. Tym razem wzięliśmy, w związku z tym, że była nas dwójka, to wzięliśmy sobie już pokój dormitorium. Z piętrowymi łóżkami, gdzie sobie spaliśmy, z kilkoma osobami w pokoju, było znacznie cieplej, bo pokój łatwiej nagrzał się ciałami ludzi, a nie to co poprzednio. Jerozolima, przypominam, na 1000 metrów nad poziomem morza, w wyniku czego jest tam trochę zimno w styczniu, więc w nocy też jest zimno. Postanowiliśmy wybrać się, bo to już było tak... Także się nie, nie opłacało iść na kopułę skały. To trochę poszwendać po starym mieście, pojeść falafle. Postanowiliśmy też pójść po ścianę płaczu i tu się, co się okazało, akurat była taka ciekawa uroczystość, bo była przysięga, tak przynajmniej mi się wydaje, gdzie były wręczenia karabinów dla młodzików, którzy jeszcze go nie mieli, na, nie nosili go jak torebkę. Były na takim szpalerze wystawione wszystkie karabiny do wręczenia. Tym młodzikom, także prawdopodobnie była to jakaś przysięga. Po jakimś takim chyba pierwszym przeszkoleniu. Tak się akurat zdarzyło, że była w Izraelu. Tfu, nie w, nie w Izraelu, a w Jerozolimie. Ogólnie to był taki dzień, który poświęciliśmy na, na odpoczynek. Bo w sumie już dużo odpoczywaliśmy ale generalnie bardzo psychicznie byliśmy obciążeni przez te ciągłe kontrole nas na dworcach. Dlatego też zasadniczo odpoczywaliśmy, tam jakiś ma kontakt z domem nawiązaliśmy i te sprawy. I poszliśmy po prostu spać. A na, na następny dzień z samego rana w końcu wiedzieliśmy, którędy się wchodzi na kopułę skały. Wchodzi się spod ściany płaczu. W tamten czas była jakaś taka dziwna konstrukcja ustawiona Taki, takie cuś drewnianego, po którym się wchodziło, to było zadaszone, tam było kilka kontroli żołnierskich. No i ostatecznie udało nam się w końcu dostać na teren, z którego widać było całą kopułę skały. Gdzie można było do niej podejść, można było dotknąć ściany, obmyć nogi. Niestety pogoda była fatalna, bo w ten dzień akurat w Jerozolimie padało. I było dość zimno, niebo było zachmurzone, także zdjęcia nie są rewelacyjne. W każdym razie udało nam się zobaczyć tą kopułę Skały, czy też Al-Axa, to się też tak inaczej nazywa, zobaczyliśmy wszystko co się dało w tamtym rejonie, czyli zwiedzanie jakieś pół godziny, co prawda nie pamiętam czy tam był wstęp płatny, ale chyba nie, bo to jest jakieś takie religijna sprawa, więc raczej nie był wstęp płatny. Nie weszliśmy do środka, bo było zamknięte, czy też to nie czas, czy w ogóle nie ma wstępu dla takich śmiertelników jak my do tego świętego miejsca, jakim jest jest to święte miejsce dla Arabów, więc tylko weszliśmy sobie w koło, no a w związku z tym, że padało, to postanowiliśmy ruszyć gdzieś dalej i naszym kolejnym punktem programu był, przepraszam bardzo, ale nie wiem co, po prostu poszliśmy... W miejsc... poszliśmy sobie drogą krzyżową kolejnymi stacjami także tutaj akurat jest piąta sfotografowana no i w każdym razie dotarliśmy do na sam szczyt tej całej drogi krzyżowej na górę tak, tak mi się wydaje proszę mi poprawić bo naprawdę ja za bardzo nie wiem bo przewodnik mieliśmy do dupy i nie do końca wiem gdzie byłem w każdym razie byłem w miejscu gdzie no nie wiem krzyż stał czy jakoś tak gdzie właśnie Jezus był ukrzyżowany, gdzie wszystkie te obrządki chrześcijańskie się razem spotykają w jednym kościele. Tam się wchodzi do takich jakich, do kościoła w kościele, jest taki mały kościół drewniany, obudowany wielkim kościołem. Jest jakiś kamień, na którym się wszystkie starsze babcie kładą, całują go, przeżegnują i tym podobne rzeczy on jest cały czas wilgotny więc za bardzo też nie wiem co to jest tak wychodzę na ignoranta ale naprawdę nie mam pojęcia dosyć byłem zaskoczony tym, tym wszystkim ale to chyba był jakiś kościół nie będę strzelał poproszę o, o pomoc w komentarzach może Krzyszman będzie wiedział dokładnie bo on tam niedawno był i podejrzewam że skoro je Jerozolimę to na pewno był i w tym kościele bo to taki żelazny punkt programu. No i tak właśnie już nam mijał dzień kolejny. Bardzo nam się nie chciało... Nie chciało już... No, po pierwsze w ogóle nie było co zwiedzać już w tym Izraelu. Wydaje nam się, że zobaczyliśmy wszystko. Dlatego postanowiliśmy ruszyć do Tel Awiwu PKS-em i spróbować jakimś cudem złapać samolot po prostu wcześniejszy do, do Polski. Jakieś takie mini-przebukowanie, czy coś Bo nasza koleżanka Kasia, która tydzień wcześniej wyjechała Zrobiła to bez problemu, po prostu podeszła do Pani z Tam gdzie obsługiwane były bilety lotu No i Pani pyknęła i od razu mogła, bez żadnych dodatkowych opłat się dostać No i my tak chcieliśmy zrobić tak samo Także udaliśmy się do na lotnisko, zaopatrzeni w taką oto właśnie wiedzę, ale okazało się, że pani nam takiego biletu nie przebukuje i mówi, że jest to niemożliwe i my jej mówimy, że nasze koleżance, naszej koleżance się udało, ona mówi, że to jest niemożliwe, a potem zaczęła sprawdzać i stwierdziła, że miała farta, a pracownica, która to zrobiła, jej, yy, zrobiła jakiś straszny błąd, że coś tak, na coś takiego pozwoliła na przebukowanie darmowe biletu gdzie bilet miał kosztować przebukowanie chyba jakieś 1700 zł. Już pominę detal, że wszystko to chyba załatwialiśmy w Lufthandzie, bo lot... Lot nie miał placówki w ogóle swojej w Izraelu Jak w ogóle gdzie kupę Żydów jeździ do Polski Gdzie i lot nie ma swojego przedstawicielstwa na lotnisku w Tel Awiwie Naprawdę byłem mocno zaskoczony i rozczarowany jednym słowem Naprawdę to, to było straszne. i W związku z tym, że przebukowanie biletu było jakieś kosmicznie drogie, nie bardzo wiedzieliśmy co zrobić, więc siedliśmy sobie na lotnisku i stwierdziliśmy, że tydzień będziemy koczować. Nie no, żartuję. Trzeba było coś, coś, coś wykombinować, więc poszliśmy do różnych takich biur podróży, które tam są jakieś takich tur operatorów. No i trafiła się okazja na następny dzień, Bilet w dwie strony chyba za 200 zł do Budapesztu. Znaczy w ogóle szukaliśmy wszystkich możliwych kierunków, już było brane pod uwagę Wilno, Lwów, bo do Warszawy nic nie leciało oczywiście w dobrej cenie. I jedyne takie jakieś jeszcze logiczne, logiczne miejsce do lądowania to był właśnie Budapeszt, no i była taka wycieczka w ogóle to była jakaś wycieczka trzydniowa, gdzie kupowało się bilet w dwie strony, i tam jeszcze wszystko inne. I ta, ta wycieczka była dość, dość tania, nie wiem czy właśnie nie, około 300-400 zł. No i takim sposobem udało nam się na następny dzień, spaliśmy na, na lotnisku, nie było nawet większego problemu ze spalaniem na lotnisku Udało nam się wbić w ten samolot do Budapesztu Był to taki mały, mały samolot, chyba taki na, na 100 osób, może nawet może nie w każdym razie było podane pyszne śniadanie ale pewnie dlatego było pyszne, że, że byliśmy troszeczkę zużyci no i też trochę wygłodniali pamiętam, że był omlet naprawdę bardzo mi smakowało do tego jeszcze pyszna herbatka taka super słodziutka naprawdę było to takie y, odbicie się od dna, które osiągnęliśmy na tym lotnisku, gdzie naprawdę nic się nie dało zrobić, wszyscy nas pilnowali. No, ale udało nam się jakimś cudem wyrwać z tego przeklętego kraju i dotrzeć, dotrzeć w końcu do państwa europejskiego. Wylądowaliśmy w Budapeszcie, w związku z tym, że miałem sprawę budapesztańską obcykaną, bo byłem tam chyba dwa lata wcześniej. Z lotniska wybiliśmy się do centrum, bo tylko taką, taką, takim sposobem wiedziałem, jak dotrzeć na trasę wylatową na Bratysławę. A potem z Bratysławy to już jest, że tak powiem, rzut kamieniem do, do Polski. Także wybiliśmy się na autostradę M1. Tam z problem logistyczny przy wybiciu z Budapesztu polega na tym, że jednocześnie się jedzie dwoma autostradami jest M1 i M4. No i co się złapie, to potem trzeba pilnować. Generalnie, najpierw podstawowy problem, dogadać się z Węgrami, nie? Gdzie większość z nich nie, nie rozumie po angielsku, w żadnym chrześcijańskim języku się nie da dogadać. No i co, niektórzy rozumieją coś po niemiecku, ale nam jakoś ten język nie przypadł do gustu, więc generalnie jedyne, co e, używaliśmy, to... E, co my używaliśmy? Ich fare M1, tak mówiliśmy bo cały czas chcieliśmy jechać autostrad autostradą M1, a one na początku są połączone. No więc to tam jeszcze te M1 ewentualnie na kartce się pisało, no i mniej więcej wiedzieli o co chodzi. Jak już nam się udało wybić na autostradę M1, to w pewnym momencie gdzieś, nie wiem jak to się stało w ogóle, że wylądowaliśmy w totalnej dupie, czyli na parkingu, nie nawet na żadnym zjeździe do jakiegoś miasta, tylko parking z jakimś pseudobarem. No i za bardzo ciężko się łapie na takich miejscach stopa, bo koło parkingu się przejeżdża bardzo szybko albo się rusza z tego parkingu, ale to też wtedy się też nie chcę zabrać. Generalnie dla mnie to jest najgorszy i najtrudniejszy sposób łapania stopa, bo trzeba wejść bezpośrednio w interakcję z kierowcą, czyli zagadać, czy cię zabierze, a ja tego bardzo nie lubię. Wolę po prostu łapać go na rękę, a przy, przy parkingu generalnie wszyscy jadą bardzo szybko, więc się nie zatrzymują. Jak się zatrzymają to w ogóle set metrów dalej. No i trzeba dybać, a potem się okazuje, że no sorry, on tu skręca. To po cholerę się zatrzymywał. No i tak czekając na tym parkingu na jakąś okazję, taka okazja najechała, nadjechała. A mianowicie podjechały dwa tiry na tureckich blachach. No i co by tu dużo nie, nie myśleć, miałem już taką przygodę, może kiedyś ją opowiem, w jakichś innych odcinkach. Wiedziałem, że na 90% albo jadą do Wiednia, albo jadą do Polski, ci, tych, dwóch, tych dwóch Turków, no i najfajniejsze jest to, że ci, co jeżdżą regularnie do Polski, to rozumieją wszystko po polsku, mówią po polsku, tam oni się chyba uczyli rosyjskiego, więc znacznie łatwiej nim to wszystko opanować. No i co, wysłałem Patrycję, żeby zagadała, dwa tiry, one jechali razem i, kulturalnie rzecz biorąc, zapytała się po polsku, czy może jadą do Polski. A oni mówią, że tak, a to wszystko było jakieś 50 km za, Bratys za Budapesztem do, do Bratysławu jeszcze kawał, kawał drogi. Tak, tylko że oni tutaj mają jakąś pauzę chyba y, godzinną, czy coś ten deseń, coś tam sobie będą gotować. No ale nie ma problemu, możemy czekać i możemy z nimi jechać. No w związku z tym, że jechali na dwa tiry, nas było dwójka, więc my też jechaliśmy na dwa tiry. Y, gadaliśmy sobie z Patrycją y, na CB, jak trzeba było coś, coś tam się zapytać, czy to, to coś ten deseń, czy wszystko jest w porządku. Generalnie bardzo sympatyczni y, Turcy, dwóch panów. Oczywiście mieliśmy do nich kontakty, numery telefonów. Oni to nawet jak przejeżdżali przez Polskę, to jeszcze do Patrycji nawet dzwonili. Co tam słychać? Bo najsympatyczniejsze z tego wszystkiego było to, że jechali do Łodzi. No więc siłą rzeczy musieli przejechać przez Częstochowe. Jechaliśmy z nimi dwa dni. Mieliśmy pełny nocleg wieczorową porą na granicy słowacko-czeskiej. Bo oni jechali przez Cieszyn. Więc jak przejechali przez Bratysławę, to potem jechali na Czechy. I potem y, przez Cieszyn wyjeżdżali do Polski. Wieczorem na granicy słowacko-czeskiej y, wyciągnęli spod fotela y, turecką rakiję 07. W trójeczkę sobie ją obaliliśmy. Muszę powiedzieć, że była lepsza niż tą, którą piłem w Turcji. Może kiedyś o Turcji opowiem. Y, I poszliśmy spać jak dzieciaki. Nie? Wszyscy opiliśmy się tym, tą 07 w trzy osoby. Rano wstaliśmy, znowu się podzieliliśmy na tiry Przejechaliśmy sobie przez przejście graniczne w Cieszynie Z tego co mi się wydaje, to nawet chyba nie musieliśmy wysiadać z tych tirów, tylko po prostu przejechaliśmy Bo tam, o, tak, się, tak się zdarzyło, że Jak się jedzie w te rejony No oni bardzo często jadą do urzędu celnego w Częstochowie I tak też zdarzyło się i tym razem Jest urząd celny w Częstochowie i właśnie Podjeżdżali na ten urząd celny to już jest, dzwoniliśmy z, z rodzicami, także przyje, przyjechał po, po nas yy, mój tata, który w, nie, niedaleko pracuje, zapakował nas do samochodu. Także stop, prosto spod y, Budapesztu prosto do Częstochowy, prosto pod dom praktycznie tam zostało parę kilometrów na upartego nawet można było dojść na nogach. No, ale w związku z tym, że mieliśmy ciężkie garby i wielki bagaż doświadczeń, jeśli chodzi o ziemię świętą w postaci Izraela postanowiliśmy, że jednak skorzystamy z luksusu podwózki. Także w sumie najsympatyczniejszą rzecz, jaka nas spotkała w całym Izraelu, tak podsumowując, to jest właśnie powrót, konkretnie ten stop z tymi Turkami. A w samym Izraelu myślę, że najsympatyczniej to jednak kąpiel w Morzu Czarnym, nie czarnym, a martwym. Naprawdę jest to niesamowite doświadczenie. Także polecam, ale zdecydowanie polecam to ze strony jordańskiej do zobaczenia i do doświadczenia. Naprawdę sympatyczna sprawa. Co jeszcze? Myślę, że całe te wybrzeże Morza Martwego jest fajne, bo i ta Masada jest fajna do zobaczenia. To tak mówię, tylko mówię teraz o Izraelu. No i przede wszystkim Akka. Naprawdę Akka jest dla mnie numerem jeden. Najfajniejsze, najfajniejsze miasto, w jakim byliśmy w Izraelu. Naprawdę warto, warto tam pojechać, chociaż no już chyba tam nie pojadę, chyba że za karę. No a z Jordanii, w Jordanii niewiele zobaczyliśmy, zobaczyliśmy tylko tak naprawdę Petrę, więc Petra sama w sobie jest cudem świata, więc naprawdę to jest takie, na pewno jest taki must have, które trzeba zobaczyć. W Jordanii są jeszcze inne rzeczy do zobaczenia, bardzo fajna kultura starożytna, dużo do zobaczenia no ale to przy okazji trzeba to połączyć z Syrią, a chwilowo w Syrii niestety się dzieje, więc do Syrii się nie pojedzie. Myślę, że to tyle. Mam nadzieję, że nie zanudziłem całym cyklem Bliskiego Wschodu. Co będzie w kolejnych odcinkach? Będzie gość. Mam nagraną jedną audycję. Nie powiem z jakiego kraju, ale myślę, że kilka osób, starych, bardzo starych podcasterów, tacy, takich, którzy... Na przykład mają na koncie po 300 odcinków, albo takich, co dużo robią, mało mówią, będą zachwyceni tym, tym tematem, który tam zostanie poruszony. Także serdecznie zapraszam już do słuchania kolejnego odcinka. Dzięki za odsłuch tego odcinka. Proszę o komentowanie, proszę o naprostowanie tego, co mówiłem w tym odcinku, bo troszeczkę nie wiedziałem, o czym mówię. Słuchajcie polskich podcastów. Cześć.